Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 39 Nie tylko bojarowie mieli udział w sprawach państwa, ale i gmin rwał się do spraw publicznych. Gmin razem z bojarami wybrał Szujskiego na carstwo. Razem też Oba stany spiskują, wichrzą i buntują się, a i duchowieństwo nawet nie pozostało obojętnym. Jednym słowem cały naród zerwał się do życia, lecz wkrótce, zmęczony, spoczął i zasnął w starej niewoli. Moskiewscy historycy, przejęci jednostronnym duchem widoków i potrzeb carów, Owczesną rewolucją w Moskwie nazywają smutnym i haniebnym ustępem, lecz historyk, filozof ciekawie zawsze będzie się przypatrywać tym szałom, buntom i tej zawierusze politycznej i nie potępi jej jako objawienia się wolności w państwie od wieków będącem w niewoli. Gdyby się był ostał Władysław na tronie moskiewskim, Moskwa byłaby już wówczas weszła na drogę wolnego rozwijania cywilizacyjnej i moralnej potęgi i nie byłaby urosła na strach dla narodów i krzywdę dla ludzkości. Kto chce poznać charakter Moskali, a zarazem sposoby siejące między niewolnikami rozprzężenie musi koniecznie poznać czasy samozwańców, które nastąpiwszy wkrótce po panowaniu groźnego nasuwają pocieszające myśli, iż najsystematyczniejszy despotyzm i najtrudniejsza niewola nie są w stanie wstrzymać zawieruchy wolności i wyziębić zupełnie życia oraz samotności w narodzie, że chwile takowych Objawów stosownie podsycone i rozumnie skierowane mogą na zawsze zniweczyć niewolę i oddać cywilizacji samodzielnie pracujący naród. Żałujemy, że brak źródeł i czasu nie dozwala nam szczególniej scharakteryzować czasy samozwańców. Muszę wszystko chwytać w przelocie, i spieszyć się, bo wola wielkiego pana niewolników i następcy groźnego pędzi mnie dalej i coraz dalej. Po burzy samozwańców Romanowie wstąpili na tron moskiewski. Za panowania Michała i Aleksego Moskwa rosła i wzmagała się. Początkowe lata panowania Aleksego oznaczone są buntami i ekscesami politycznymi. Wierna Moskwa, Nowogród, Psków zbuntowały się. Jakiś Ankudinow, podobno pisarz, ogłosił się za syna Wasila Szujskiego. A lud zerwał się, aby popierać jego pretensje do tronu. Lecz Szczęśliwy Aleksy pokonał wszystkie bunty i przeciwnika i zajął się organizacją państwa. Uporządkował i spisał prawa, powiększył wojsko, liczbę strzelców podniósł do czterdziestu tysięcy. W instrukcji werbowania Niemców do swego wojska, którzy ochotnie przyjmowali służbę carską, otwierającą im wrota kariery i zysków, Aleksy zakazał werbowania Francuzów i papistów. Aleksy wspierał zbuntowanych kozaków, a długa wojna z Polską z tego powodu, chociaż dała Moskwie Smoleńsk, Kijów, Czernichów i Małoruś, na lewym brzegu Dniepru, Strzęsała i wyczerpała potęgę Moskwy. Pieniądze ze złego metalu, ogromna drożyzna wywołały powtórny bunt w Moskwie, w którym do czterech tysięcy ludzi zginęło. Kozacy, którym już dokuczała opieka Moskwy, poddali się Turcji, a stenkorazin podniósł pochodnie pożarów i miecz, rzezi w okolicach nadwołżańskich. Ucichły wreszcie wojny i bunty, a Moskwa wyszła z nich silniejszą. Kałmucy, Mingrelcy i Imertyńscy uznali jej władzę, a dwa moskiewskie poselstwa pierwszy raz były widziane w Indii na dworze Auręgzeba. Następne panowanie Także nie było wolne od wewnętrznych zawieruch, buntów i spisków w interesie religii i starego porządku. Na wiosnę 1682 wybuchnął w Moskwie głośny bunt strzelców i starowierców. Sama to carowna Zofia miała go wywołać na korzyść brata swego, Iwana. Wielkie niebezpieczeństwo groziło budowie despotycznej Moskwy. Niewolnicy, kilkakrotnie w tym wieku zrywający się do broni, uczynili od siebie zależną, najwyższą władzę carów. Iwan i Piotr zostali obwołani na carów, a Zofia, ich siostra, za współpanującą. Piotr jednak potrafił odsunąć od władzy Iwana i Zofię, a zostawszy samowładcą, wystąpił jako reformator i cywilizator Moskwy. Cały ciąg jego panowania był kaźnią dla poddanych, którzy nie chcieli golić jej, chodzić we frakach i harcapach. Lecz Piotr, żelazną ręką i okrucieństwem złamał opór narodu i dopiął swego, zorganizował on Moskwę, rozszerzył jej potęgę i dał jej popęd do zaborów i ten system polityczny, który do dziś dnia utrzymuje jej straszną moc. Starowiercy kilka razy się buntowali, z początku Osobistnieniem starego porządku rzeczy była Zofia. Lud chciał ją widzieć na tronie. Strzelcy ją wspierali. Strzelcy mają wiele podobieństwa do Janczarów tureckich i do rzymskich pretorianów. Stróże osoby cara nabrali znaczenia i zapragnęli zależnem od siebie uczynić panowanie carów. Piotr zniósł więc szelców później własny syn jego aleksy stanął na czele oponentów ojciec poświęcił go systemowi i swoją ręką zamordował ambitnego młodzieńca Kacyna doświadczał przyjemności w ścinaniu łbów winowajcom swoją carską ręką duchowieństwo bojarowie i cała moskwa przelękła i struchlała, ukorzyła się przed carem. Do czasów Piotra Moskwa nie tylko w duchu, ale i w formach była azjatycką. Piotr nie zmienił ducha, lecz dał jej polor i formy europejskie. Wszystko, co widział w Europie i uznał za dające zastosować się do państwa despotycznego, zaprowadził w Moskwie, i utworzył państwo, które obok zaborczego i niewolniczego ducha mongołów posiada upolerowane formy. Obok ducha tępienia i niszczenia narodowości posiada zdolność organizowania niewoli. Nauki, oświata i wynalazki cywilizacji posłużyły w Moskwie do... Udoskonalenia niewoli, rozwinięcia władzy carskiej do nadania jej sprężystości i ogłady. Historycy powiadają, że Piotr wniósł cywilizację do Moskwy. Właściwie powiedzieć można, że Piotr wniósł barbarzyństwo, do Europy, bo od Piotra gwałtownie rosnąca potęga Moskwy i daleko sięgający jej wpływ stanowczo przeważył i przechylił szale zwycięstwa niewoli i takim sposobem tamuje społeczny i moralny postęp ludzkości. Rzucam tu myśli pojedyncze i zostawiam je bez rozwinięcia, bo jestem pewny, że historia powszechna, oparta na duchu rzeczy, a nie na literze wypadków, oświetlona prawdziwym światłem mądrości filozoficznej i chrześcijańskiej, potwierdzi niejedną myśl, którą tu nawiasem rzucam. Lecz wróćmy jeszcze do państwa Piotra. Wyższe i niższe duchowieństwo Moskwy było przeciwne nowościom zaprowadzonym przez cara po śmierci bowiem Adriana patriarchy roku 1700 Piotr najwyższą duchowną godność nad wschodnim kościołem przyswoił sobie i swoim następcom, a religię uczynił służebnicą rządu. Zabronił młodym ludziom przed pięćdziesiątym rokiem życia wstępować do monastyrów. Posyłał chorych do klasztorów i monachom kazał trudnić się leczeniem. Zabronił przenosić się im z monastyru do monastyru, Odjął im prawo jarmarków, cła z przewozów, z rzek, z mostów, z młynów, a poddanych cięży kazał brać do wojska. Urządzenia te, dzisiaj nieistniejące już, wywołały w duchowieństwie ogromne oburzenie. Duchowieństwo w Moskwie nigdy nie miało znaczenia politycznego i powagi, jaką posiadało katolickie duchowieństwo. Lecz zostając pod zarządem patriarchy, który acz bez siły równał się jednak z powagą samemu carowi, mogło wyrobić sobie znaczenie i wpływ na wszystkie klasy narodu. Piotr więc gorliwie starał się odebrać duchowieństwu powagę i cień niezależności od władzy, jakie posiadało. Reformy jego w kościele mają jedyny cel – to jest zrobienie z religii narzędzia dla carskiej woli i potrzeb. Duchowieństwo nazywało go antychrystem, rozsyłało listy, wzywając do trwania w starym porządku, a monastry były fabryką paszkwili na Piotra. Piotr zakazał trzymać w monastyrach atrament, a niedołężny opór łatwo złamał podwyższone podatki, opłaty z łaźni, z młynów, zabieranie czwartej części dochodów z karczem, bardziej jeszcze lud podniecało. Już rozdraźniony i nieukontentowany z powodu zakazu noszenia brud i narodowego ubioru. Wybór między francuskimi i niemieckimi ubiorami zostawił wolnym, a kobietom kazał się nosić tylko po niemiecku. Ci, którzy nosili narodowe stroje Płacili od nich podatek Mieszkańcy Syberii Zostali wyjęci Spod tych zakazów I posiadali przywilej I pozwolenie ubierania się Po moskiewsku Zresztą nawet magnaci I znakomici panowie Musieli się nosić Jak im kazano Niejednego magnata za to, że brody nie zgolił Bili rózgami, batami Lub pałkami Ukaz o ubiorach, chociaż dziwnym nam się wydaje, jest przecież oparty na doskonałej znajomości charakterów ludzi. Ubiór należy do obyczaju, a w kraju, gdzie ma nastąpić zupełna reforma pojęć i życia, obyczaje powinny być w zmienione, a potem wiara. Resztę łatwiej przeinaczyć i w Polsce. W naszych czasach rząd moskiewski w niczem od dawnego nieróżny prześladował zanoszenie czamarek i kolorów narodowych na sukniach, a chcąc zreformować Żydów Mikołaj zaczął od ukazu zabraniającego im nosić suknie żydowskie. Liczne bunty i ciągły, choć niedołężny opór narodu wywoływały środki przymusowe a często i okrutne. Pod toporem lub stryczkiem kata mnóstwo ofiar zginęło, tłumami przytem gnano lud do Syberii lub Azowa, gdzie także było miejsce wygnania. Wygnanie i ścisły dozór łamał energię tych ludzi i stawali się powolniejszymi. Gorliwsi zaś i stalsi uciekali z wygnania, a w razie schwytania bito ich knutem, i wyrywano nozdrze. Inni, unikając wygnania do Syberii i licznych gwałtów i srogości, chronili się do Polski, jako do bezpiecznego portu. Inni znowu ciągnęli na dzikie i zimne wyspy oceanu lodowatego, do nowej ziemi, gdzie wkrótce wszyscy wyginęli. Puszcze peczory i Syberii, stepy donu i Uralu zaludniły się zbiegami, którzy wszędzie roznosili duch nieukontentowania i buntu. Dla niepoprawnego radia PL czytała Katarzyna.